Nie buchu, to jest już kurwa podłość z twojej strony Mordo, ten beat to się nawet kończy tak jak zaczyna, rozumiesz? To jest DJ Premier, to jest prawdziwy hip-hop Ja pierdolę buchu, serio? Naprawdę? Okej, okay, okej, okay, ej jest środa, za oknem szary dzień, ej U puszamy klip, puszka go z dźwiękiem Zupełnie inny film niż dwa poprzednie Inne oblica diska, no i pięknie W sumie to nie wiem ile pod nim pęknie Ziomki Nadchodź, pora udostępnień. Jedno jest pewne, wczówka na maksa. W czasach, gdy cały internet się klasta, to u nas się zaczyna jazda na deep house'ach. Dwa poprzednie to był rap Ten nowy to już grubsza rosninka, a linka już na linkach, także sprawdzaj. Full clip, czy byś, że mal nie spałcisz, extra. Wiesz, za hit full clip, czy byś, że nie spałcisz, extra. Wiesz za hit, twój chlip, żebyś nie spał, czy jest ekstra Wiesz za hit, mój klip, tylko na wikarat Alinka, Alinka, Alinka, moja ey, To chyba więcej niż koncept album Jak chcesz to uniesz to ręce na talku i MC Producent, duet znów na tarce Piszę na nowo scenariusz, jak za pierwszym miesiądzie Nie wiem, zmuś się, od początku dawaj, stare wczuć się Ludzie mi mówią, że to tak bardzo real talk Że ten mój deep hop to tak bardzo hip hop Dalej samo pójdzie, jak poczujesz vibe ten Real talk każesz się tylko real life'em Aha, tak się jeszcze wachasz, to czwaj mnie Polecam wydania specjalne Kiedyś, że mal nie spał, dziś ekstra Wiesz, a hit, full nie nie spał, czyli extra. Wiesz, spał, full jestem nie nie spał, czyli extra. nie spał, hit mój clip spał, na fikarach. Alinka, Alinka, Alinka, linka, a linka moja itera tak, tak. kolejny nasz crack tak. Wiem ile z serwera żeś tego stał Takiego żeś, żeś tego chciał No to masz, a teraz kup Disco Noir Serio, boli wszystkie traki za darmo Za z nielegali bym ustawił się dawno Ty tylko download, download, download Ty kops nie backnot, backnot, ej Nie biorę cię na litość, ale weź nie bądź cheapo Masz być skupioną płytą przez przyzwoitość, kiedy Mówić Tobie, że robię to ty im powiedz kto robi hit Full clip, czy byś że nie spałcisz ekstra Wiesz za hit, full clip, czy byś że nie spałcisz ekstra Wiesz za hit, full clip, czy byś że nie spal, ciś. ekstra Wiesz co hit, mój clip, tylko na fikera. Alinka, Alinka, Alinka, maja